A nie przyszedłem sam od siebie, ale jest prawdziwy, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Lecz ja go znam, bo od niego jest, a on mnie posłał. I szukali, jakoby go pojmać. Ale żaden nie ściągnął nań ręki, bo jeszcze nie przyszła była godzina jego.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 Prze to, że jeszcze Jezus nie był uwielbiony Wiele ich wtedy z onego ludu, słysząc te słowa, mówili Ten ci jest prawdziwie on prorok A drudzy mówili Ten jest Chrystus Ale niektórzy mówili a zaż z Galilei przyjdzie Chrystus a zaż nie mówi pismo, iż z nasienia Dawidowego I z Betlechemu, miasteczka, gdzie był Dawid, przyjdzie Chrystus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 A oni mu odpowiedzieli i rzekli, I zaś i ty, Galilejczyk, badajże się, a obacz, żeć prorok z Galilei nie powstał. I poszedł każdy do domu swego.